Rozdział siódmy. Naczelny sędzia zostaje zamordowany, a rząd obalony. Ludzie dzielą się na plemiona. Jakub, antychryst, zostaje mianowany królem spiskowców. Nefi nawołuje do nawrócenia i wiary w Chrystusa. Aniołowie nawiedzają Nefiego. Nefi wskrzesza swego brata. Wielu nawraca się i zostaje ochrzczonych. I pokażę wam, że nie ustanowili króla tego kraju, ale w tym samym roku, to jest w trzydziestym roku, zamordowali naczelnego sędziego, gdy zasiadał na tronie sędziowskim. I nastąpił między nimi rozłam, że podzielili się na plemiona i każdy przystał do swojej rodziny, swych krewnych i przyjaciół i tak zmienili ustrój tego kraju. W każdym plemieniu wyznaczyli sobie naczelnika, byli więc podzieleni na plemiona i mieli naczelników plemion. I nie było pośród nich nikogo, kto by nie miał dużej rodziny, wielu krewnych i przyjaciół, dlatego plemiona były bardzo liczne. I gdy wszystko to nastąpiło, nie walczyli jeszcze między sobą i złoto spadło na nich, albowiem ulegli wpływowi szatana. I ustawy rządu zostały unicestwione przez tajemne sprzysiężenie przyjaciół i krewnych tych, którzy mordowali proroków. I spowodowali oni wielkie rozruchy w kraju, aż prawie wszyscy sprawiedliwi także stali się niegodziwi. I pozostało tylko niewielu sprawiedliwych I nie minęło sześć lat, gdy większość z nich powróciła do czynienia zła Jak pies wraca do tego, co zwymiotował I jak świnia powraca do tarzania się w błocie i członkowie tego tajemnego sprzysiężenia, które sprowadziło tak wielkie zło na ten lud, zebrali się i wybrali na swego przywódcę człowieka o imieniu Jakub. I mianowali go swym królem. Stał się więc królem bandy spiskowców i był jednym z największych przeciwników proroków dających świadectwo o Jezusie. I spiskowcy nie byli tak liczni jak wrogi im plemiona nefitów, które były zjednoczone, chociaż ich naczelnicy ustanawiali prawa, każdy dla swego plemienia. I nefici nie byli sprawiedliwi, ale jednoczyła ich nienawiść do tych, którzy przystąpili do sprzysiężenia, by zniszczyć ich ustrój. I Jakub, król bandy, widząc liczebną przewagę wrogów, rozkazał swym ludziom, aby uszli na północ i tam utworzyli królestwo, aż powiększą swe siły o odstępców, gdyż łudził ich, że wielu do nich ucieknie i że w ten sposób staną się dostatecznie silni, aby walczyć z plemionami nefitów. Tak też uczynili i tak szybko wymaszerowali, że nefici nie byli gotowi im przeszkodzić, aż znaleźli się poza ich zasięgiem. Tak wyglądały sprawy nefitów, gdy upłynął 30. rok i w 31 roku, jakkolwiek pozostali podzieleni na plemiona i każdy pozostał ze swoją rodziną, krewnymi i przyjaciółmi, zgodzili się, że nie będą między sobą walczyć, ale nie ujednolicili swych praw ani ustroju rządu, gdyż rządzili według uznania swych naczelników i przywódców. I ustanowili ścisłe prawa, że jedno plemię nie przekroczy granic innego i w ten sposób do pewnego stopnia zachowali pokój w kraju. Jednakże odwrócili się od Pana, swego Boga Wypędzali Jego proroków i kamieniowali ich I stało się, że aniołowie nawiedzali Nefiego I słyszał on głos Pana Widział więc aniołów i na własne oczy Przekonał się o służbie Chrystusa A będąc naocznym świadkiem Jak szybko Nefici zarzucili czynienie dobra I powrócili do zła i występków Rozpaczał nad znieczuleniem ich serc I zaślepieniem ich umysłów i tego samego roku zaczął odważnie nawoływać ich do nawrócenia i nauczać o odpuszczeniu grzechów przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. I nauczał ich wielu rzeczy, ale wszystkiego nie można zapisać, a podanie ich części nie wystarczyłoby, dlatego nie są zapisane w tej księdze. I Nefi nauczał z mocą i wielką władzą od Boga. I stało się, że byli na Niego rozgniewani, gdyż miał większą od nich moc i nie mogli wątpić w prawdziwość Jego słów, albowiem tak wielka była Jego wiara w Pana, Jezusa Chrystusa, że dzień był nawiedzany przez aniołów. W imię Jezusa wypędzał diabły i nieczyste duchy i wskrzesił nawet swego brata, gdy został ukamieniowany przez ludzi. Ludzie widzieli to i byli gniewni, zdając sobie sprawę z Jego mocy, jednak On nadal w imię Jezusa dokonywał wielu cudów na oczach ludzi. I gdy upłynął trzydziesty pierwszy rok, tylko niewielu nawróciło się do Pana, ale ci, którzy się nawrócili, świadczyli, że zostali nawiedzeni mocą i Duchem Bożym, świadczącym o Jezusie Chrystusie, w którego uwierzyli. I ci, z których wypędzono diabły i uzdrowiono, świadczyli ludziom, że dokonano tego przez Ducha Bożego i przepowiadali i czynili cuda pośród ludu. Tak minął 32 rok. Także na początku 33 roku Nefi nawoływał ludzi do nawrócenia i nauczał o odpuszczeniu grzechów. I chcę, abyście wiedzieli, że wszyscy, którzy się nawrócili, zostali ochrzczeni w wodzie. Albowiem Nefi wyznaczył mężczyzn do służby kapłańskiej i wszyscy, którzy do nich przystępowali, byli chrzczeni w wodzie jako świadectwo przed Bogiem i ludźmi, że się nawrócili i otrzymali odpuszczenie grzechów. I na początku tego roku było wielu, którzy przyjęli chrzest nawrócenia. I tak rok ten dobiegał końca.